Inspektorzy Agencji Nasiennej już ruszyli w pola polskich rolników i sprawdzają, czy wszystko jest na nich w porządku. Panie Prezesie, jakie pierwsze wstępne wyniki? Czy rolnicy stosują się do obowiązującego prawa? No niestety trzeba powiedzieć, że nie. Wciąż są niedociągnięcia ze strony rolników, ponieważ przede wszystkim nie znają nas w odmian, a przynajmniej tak tłumaczą, że nie znają nas w odmian, więc co, co ma stanowić pretekst do uchylenia się z opłaty? W tym roku przeprowadziliśmy ponad 300 badań laboratoryjnych w celu stwierdzenia tożsamości odmian i no... Strach przyznać, ale w 260 przypadkach były to odmiany chronione, których, których nazwy rolnik doskonale powinien znać, powinien, powinien je kupić jako materiał kwalifikowany i przy dalszym rozmnażaniu powinien je znać. No oczywiście dalsze wgłębianie się w ten temat ze strony naszych inspektorów powoduje coraz lepszą wiedzę z naszej strony i się okazało, że w 200 z tych, z tych 260 przypadków, w 200 przypadkach yy były, był to materiał nie z własnego rozmnożenia, tylko to był materiał kupiony z, na rynku, można powiedzieć, paszowym, czyli tak zwanej szarej strefy. My to nazywamy szarą strefą, dlatego że rolnik rolnikowi sprzedaje materiał z własnego rozmnożenia, doskonale wiedzą jaka to jest odmiana i... No, Dedykują ten materiał jako materiał siewny. Tak? Natomiast to nie jest materiał siewny, ponieważ po pierwsze ten, który sprzedaje powinien mieć licencję od hodowcy, a nie ma. A ten, który nabywa materiał powinien, no nie powinien w takim materiału w ogóle siać, ponieważ materiał nabyty można siać wyłącznie materiał kwalifikowany. Czyli krótko mówiąc nie jeden rolnik ma kłopot, tylko dwóch rolników ma kłopot. Obydwaj. I ten, który sprzedawał, i ten, który kupił i wysiał. Bo kupić można, ale wysiać już nie. W jaki sposób kontrolujecie państwo rolników? Czy jeździ inspektor od pola do pola z mikroskopem i szpatułką do pobierania próbek? Czy to są kontrole zapowiedziane? No nie, oczywiście nie, nie przesadzajmy. Teoretycznie jest to możliwe, ponieważ ustawa mówi, że w każdym momencie hodowca albo organizacja hodowców, a taką jest agencja nasienna, może przeprowadzić kontrolę, a rolnik ma obowiązek udostępnić pola, magazyny i tak dalej. Oczywiście my to żądamy takich, ta, takie udostępnienia, ale w przypadkach uzasadnionych, tak, czyli jeżeli rolnik nie zna nazwy odmiany, prosimy, żeby nas puścił na pole i wówczas pobieramy próbę, tak protokolarnie. Natomiast faktycznie są to kontrole zapowiedziane, najczęściej się umawiamy po to, żeby zastać faktycznie rolnika w umówionym terminie. Z reguły to się dzieje z tygodniowym wyprzedzeniem, także nie działamy zaskoczenia, chyba, że jest to ten, który sprzedaje. O, to takiego, który sprzedaje. Zaskakujemy czasem, ponieważ często reagujemy na ofertę, przyjeżdżamy do gospodarstwa. W zasadzie ten, którego kontrolujemy, nie wie, kim my jesteśmy, dopóki się mu nie przedstawimy. Tak? I traktu... Czyli coś jak zakup kontrolowany. No, traktuje nas jako potencjalnego nabywcę y, jego oferty, y, no i otwiera przed nami wszelkie karty, podaje nazwy odmiany, podaje cenę, podaje, y, podaje y, jaki to jest stopień rozmnożenia, że w ubiegłym roku kwalifikowany materiał jako dowód przedstawia nam fakturę nabycia tego materiału, także w zasadzie wszystko, wszystko wiemy no i legitymujemy się, przedstawiamy jako agencja nasienna, organizacja hodowców, twierdzimy, że e, informujemy, że naruszył wyłączne prawo. No oczywiście pan wtedy w większości przypadków jest bardzo zbulwersowany i no nie mówię, że nie dochodzi do rękoczynów, ale w większości przypadków e, wymiana słowna. Jeżeli rolnik e, wyraża skruchę, i obiecuję, że już więcej takich sytuacji nie będzie robił, no nie wyciągamy dalszych konsekwencji, tylko zapłatę odszkodowania żądamy, natomiast już nie kierujemy na drogę karną, bo tutaj jest i roszczenie cywilnoprawne i skutki karne mogą być, czyli za naruszenie wyłącznego prawa grozi kara ogrzywny lub pozbawienia wolności do jednego roku. Czyli jest to ewidentnie przestępstwo i tak to jest traktowane, więc tra kierujemy to na drogę karną, ale w przypadku, gdy rolnik absolutnie nie wyraża skruchy, twierdzi, że on to robił zawsze i robić będzie i my mu nic nie zrobimy, no wówczas no nie ma siły, no trzeba jednak pokazać rolnikowi, że prawa trzeba przestrzegać. Ilu takich rolników jest? Może to nie są tylko rolnicy, to są często tacy handlarze. Można powiedzieć, Ale że... jaka to ilość osób jest w skali powiedzmy tych kilkuset próbek, które y, zbadaliście, to rozumiem, że jest to kilkaset gospodarstw. No, to... Czy to jest jedna czarna owca, pięć czarnych owiec? No nie, to w, można powiedzieć, że w, każdy, w każdej wiosce praktycznie taka czarna owca się może trafić, to może być sąsiad, a czasem jest to osoba, która na terenie gminy albo powiatu m, obsługuje gospodarstwo które tam się znajdują. Mieliśmy dwa takie przypadki, gdzie rolnik na dużą skalę obsługiwał całe, całe województwo, miał y, trzy ciężarówki, które jeździły po wsi i sprzedawały z ciężarówek materiał, do którego była przyszyta podrabiana etykieta. Nie taka urzędowa, tylko taka etykieta, gdzie jest nazwa dmiany, stopiąc siewu. I to jest jeszcze podrabianie, no, podrabianie znaków. znaków towarowych, nazw i tak dalej. No to są, no można powiedzieć, że zwielokrotnia się to naruszenie wyłącznego prawa w tym momencie. No także takich przypadków w Polsce, no ja uważam, że w Polsce może być nawet kilka tysięcy takich podmiotów, które tak działają, z tym, że my fizycznie, rocznie fizycznie, no, można powiedzieć, nawiązujemy kontakt bezpośredni z 60-70 takimi podmiotami. To jest na chybiu utrafił w całej Polsce kto nam wpadnie w ręce, no to później już niestety, ale musimy konsekwencje wyciągać do końca, na tyle, na ile jest to możliwe, albo na ile rolnik wykazuje skruchy, bo tu jest też ważne. My bierzemy pod uwagę, że każdy ma prawo do skruchy i do naprawy, czyli tak jak ksiądz udziela pokuty, tak samo my i rozgrzeszenia, tak samo my prosimy o, o, o to, żeby tego nie robić. Rolnik podpisuje nam takie zobowiązanie, że już więcej tego nie będzie robił, no ale w przypadku recydywy wtedy takich recydyw mieliśmy do tej pory, dwie wyciągamy już surowe konsekwencje kierujemy to na drogę karną i sądy orzekają grzywny w obydwu przypadkach były to grzywny maksymalne czyli 5000 zł no to nie jest kwota ani duża ani mała ale no przestroga dla tych którzy to robią jeszcze jedna rzecz, czy proceder nielegalnego siania dotyczy rolników raczej indywidualnych, małych, średnich czy firm? Średni i mali rolnicy są najczęściej zamieszani w tego typu wymiany sąsiedzkie lub siew materiału kupionego jako paszowy, nazwijmy to w cudzysłowie. A nie duże firmy? Duże firmy raczej nie, ale jeżeli już się trafi, to, to jest na potężną skalę. To już są setki hektarów obsiane takim nielegalnym materiałem i tam konsekwencje są finansowe no, zdecydowanie wyższe. Ale jeżeli chodzi o ilość, liczbę, to zdecydowanie gospodarstwa małe i średnie. Z czego wynika taka dysproporcja, że jeśli wielka firma już łamie prawo, to od razu na ogromną skalę, a mali łamią tylko troszeczkę? Wielka firma ma dużo hektarów. Natomiast jeżeli chodzi o małe małych, małych gospodarstwa, no to jest liczba, liczebność jest duża. No oczywiście ładny, trudniej nam wychwycić takie gospodarstwa, bo wiadomo, że ich jest stosunkowo więcej. No ale wynika to, w wielu przypadkach stwierdziliśmy, że to wynika z nieświadomości rolników. Rolnicy posiadają małą wiedzę, jeżeli chodzi o to, czym w ogóle jest materiał kwalifikowany. A jeżeli już wiedzą, to nie wiedzą, że nie wolno siać materiału z własnego rozmnożenia. Mimo, że my ulotki, yy, artykuły w prasie się ukazują i tak dalej, do tych rolników nie dociera, bo oni nawet prasy nie czytają. Czyli w pewnym sensie, chyba to można uogólnić w ten sposób, że ci mali rolnicy łamią prawo, bo go nie znają, a wielkie firmy łamią, pomimo, że znają. Pomimo, że znają, mało tego, robią to w dość wyrafinowany Wydaje sposób, także... Stwierdzenie tam faktycznie takiego naruszenia prawa jest niezwykle trudne, ale możliwe.